Generał Rasztikis najwidoczniej chciał pokazać atasze wojskowym państw obcych, a również własnej prasie i publiczności, że Wojsko Litewskie jest obeznane z nowoczesną techniką wojenną, że stara się dotrzymać kroku w postępie technicznym. Dowodem tego był udział w defiladzie stosunkowo licznych oddziałów zmotoryzowanych artylerii przeciwlotniczej, batalionu przeciwlotniczego karabinów maszynowych i batalionu pontonowego kilku kompanii czołgów Witzkers i samochodów pancernych oraz w powietrzu na niskim pułapie około setki samolotów. Stanowiło to do pewnego stopnia przerost mechanizacji i motoryzacji w stosunku do ogólnego stanu pieszego i konnego wojska litewskiego. Były to jednak, jak mi się zdawało, jednostki pokazowe. Artyleria litewska przeszła w defiladzie kłusem. Było jej ze trzy dywizjony... O trakcji konnej dwa dywizjony miały 75 mm działa francuskie, a jeden dywizjon miał lekkie haubice 100 mm. Wygląd i prezencja artylerzystów litewskich lepsze od piechoty, chociaż uprząż nie była dopasowana. Naprawdę wspaniale sprezentowała się kawaleria litewska prowadzona przez generała Tałłat Kielprzę. Pobratymstwo Litwinów z Polakami Wyszło tu na jaw w całej krasie, gdy kawaleria ruszyła kłusem do defilady. Publiczność litewska bardzo licznie zebrana na placu Rewi, było tam co najmniej 20 tysięcy osób, najbardziej gorąco reagowała na piękny widok falujących na rozległym błoniu szwadronów kawalerii. Poczułem się zupełnie jak na Rewi wojsk w Polsce, gdy wyruszyła do defilady nasza kawaleria. W konnej defiladzie brała udział w tym dniu cała kawaleria litewska, a mianowicie pierwszy pułk huzarów imienia księcia Janusza Radziwiła, drugi pułk ułanów imienia księżnej Biruty, trzeci pułk dragonów Żelaznego Wilka, dwa szwadrony Związku Szaulisów i dywizjon artylerii konnej. Pułki kawalerii litewskiej liczyły co najmniej po 500-600 koni każdy, po cztery szwadrony liniowe oraz szwadron karabinów maszynowych na wózkach. Litewska kawaleria... Jest bardzo barwni i malowniczo umundurowana, czerwone, prawie karmazynowe czapki huzarów, jak maki polne, białe czapki z malinowymi otokami ułanów i całe żółte, kanarkowe, jak złote słoneczniki, czapki dragonów oraz z podobnymi barwami proporców na lańcach nadawały specjalny koloryt pięknemu widokowi defilującej sprawnie konnicy. Konie były dobre, może nieco ciężkie, ale starannie wypielęgnowane, dobrane według maści w półkach i szwadronach. Jako staremu kawalerzyście zaimponował mi bardzo sposób przeprowadzania defilady tej stosunkowo dużej masy kawalerii. Podczas mszy świętej i przeglądu wojsk przez prezydenta Litwy pułki kawalerii stały w szyku rozwiniętym, w trzecim rzucie ogólnego ustawienia wojsk. Po przegrupowaniu w kolumny rozwiniętych plutonów cała ta masa konna ruszyła z tempem i w tym tempie doszła aż do linii prostej, Wprowadzającej przed główną trybunę, na której stał prezydent Litwy, jako odbierający defiladę. Czoło kolumny zbliżyło się do trybuny prezydenta na jakieś 400-500 kroków. Byłem przeświadczony, że kawaleria będzie defilowała stępem, a już najwyżej kłusem, tak jak przedniosła artyleria polowa. Tymczasem, wychodząc na linię prostą, generał Tałwat Kielpsza i jego sztab Ruszyli z miejsca krótkim galopem, a za nim poderwała się jak jeden mąż bezpośrednio ze stępa w galop cała masa kawalerii. Wszystkie oddziały ruszyły jednocześnie z wielką precyzją, biorąc od razu tempo szerokiego galopu. Pułki, szwadrony i plutony szły przed trybunami dobrym polowym galopem, trzymając doskonale odmierzone odległości i wyrównane na sznurek. Trębacze cwałem, Wyskakiwali przed pułki, aby przygrywać do defilady, stojąc naprzeciwko głównej trybuny i znikali też cwałem po przejściu ich pułków. Łoskot kopyt galopujących, tysięcy koni, chrzęst broni i jedyny w swoim rodzaju poszum cwałującej w defiladzie kawalerii rozległy się wokoło. Publiczność po prostu oszalała. Biła bez końca głośne brawa i radośnie krzyczała. Nawet na trybunie Korpusu Dyplomatycznego rozległy się głośniejsze, niż wypadało oklaski, szczególnie ze strony pani. Patrzyłem, patrzyłem bez końca, jak urzeczony na ten obraz. Bez żadnej przesady był to wspaniały obraz defilady starannie wyszkolonej kawalerii. Miałem też pełne prawo zanotować i przesłać do sztabu głównego wiadomość, że kawaleria litewska... Nie jest tylko dobrze formalnie wyszkolona, ale niewątpliwie utrzymuje tradycyjnego ducha konnicy, posiada duży rozmach i serce prawdziwych kawalerzystów. Na ogół z pierwszego mojego oglądania wojska litewskiego odniosłem wrażenie raczej korzystne. Jest ono w pewnym stopniu unowocześnione i nie są mu obce zdobycze techniki wojennej. Bardzo duża uwaga jest położona na obronę przeciwlotniczą i lotnictwo. Żołnierz litewski jest dobry, zdyscyplinowany, ale ma za mało temperamentu. Kawaleria natomiast, jak każda kawaleria na świecie, posiada dobrego ducha i wykazała, że ma szpurt. Po defiladzie około drugiej po południu, w oficerskim kasynie garnizonowym odbyło się śniadanie, na którym była obecna cała generalicja litewska oraz wszyscy atasze wojskowi. Nastrój w czasie śniadania był bardzo ożywiony. Gospodarze, oficerowie litewscy, byli podnieceni niewątpliwym sukcesem udanej rewii i defilady. Słuchałem z prawdziwym zadowoleniem i sam brałem udział w szczerych, tym razem pochwałach i powinszowaniach ze strony wszystkich atasze wojskowych dla Litwinów. Przy stole siedziałem między generałami Witkauskasem a Gustajtisem. Niedaleko siedział pułkownik Dulksnys a naprzeciwko mnie generał Tauwat Kiełpsza i generał Czernius. Uważałem za swój obowiązek podzielić się swoimi wrażeniami z defilady kawalerii z bohaterem dnia, w moim przekonaniu generałem Tauwat Kiełpszą. Powiedziałem mu, podnosząc lampkę wina, że miałem jako stary kawalerzysta prawdziwą satysfakcję, patrząc na wspaniałą postawę jego pułków kawalerii i ich imponującą sprawność w czasie defilady. Generał Tauwat Kiełpsza... Pokraśniał z zadowolenia. Była to ostatnia defilada kawalerii litewskiej w masie trzech pułków i artylerii konnej, którą widziałem przed wojną światową 39 1945 Ostatni występ mas kawaleryjskich na placu parady na tym świecie. Druga wojna światowa zakończyła się chwalebną, bohaterską śmiercią kawalerii polskiej na polu walki z Niemcami. Później od roku 1940 jednostki pancerne zajęły miejsce dawnej kawalerii. Mój sąsiad przy stole, generał Gustaitis, młody, bardzo inteligentny, niezmiernie energicznie wyglądający dowódca litewskiego lotnictwa, rozpoczął za mną rozmowę na tematy polityczne. Zapytał zupełnie obcesowo, dlaczego Polska prowadzi nieprzyjazną politykę w stosunku do Czechosłowacji, dlaczego nie chce jej pomóc i czy nie leży we własnym interesie Polski, aby Czechosłowacja była silna i wiedziała, że w Polsce ma oparcie przeciwko Niemcom. Niestety zmuszony byłem do odpowiedzi wyraźnie wymijającej, bo prawdziwa, szczera przyznałaby mu całkowitą rację. Sam nie rozumiem polskiej polityki BK względem Czechosłowacji. Powiedziałem więc, że Polska pragnie pokoju, że nie możemy sami wystąpić w obronie Czechosłowacji bez posiadania całkowitej pewności, że razem z Polską wystąpią jednocześnie Francja i Anglia i że będzie to poparte silnie przez Rosję. Dodałem, że występując. Platonicznie obecni przeciw Niemcom w obronie Czechosłowacji Francuzi niewiele ryzykują, my zaś ryzykowalibyśmy cały swój byt. Rozmowie mojej z generałem Gustaitisem przysłuchiwali się ciekawie inni bliżej siedzący generałowie litewscy. Zakończyłem więc pytaniem, co zamierza uczynić Litwa w wypadku konfliktu Polski, Francji, Anglii, Rosji i Czechosłowacji z Niemcami? Na to pytanie nie otrzymałem wyraźnej i zdecydowanej odpowiedzi. Pytanie generała Gustajtisa było nader znamienne. Potwierdziło bowiem ocenę położenia politycznego przez rząd litewski, o czym mówił mi niedawno minister Harvat. Inne moje rozmowy w czasie tego śniadania dały mi sposobność do osobistego poznania prawie wszystkich generałów i licznych starszych oficerów litewskich oraz moich kolegów atasze wojskowych. Zachowanie się wobec mnie oficerów litewskich było najzupełnie poprawne i uprzejme, ale z pewną ledwie wyczuwalną rezerwą. Generał Rasztikis rozmawiał najwięcej z pułkownikiem Saarsenem, atasze wojskowym Estonii, i z generałem Köstringiem, atasze wojskowym Niemiec. Ze mną zamienił tylko kilka słów grzecznościowych. Więcej uwagi poświęcili mi generałowie Czernius, Witkauskas, a najwięcej generał Gustaitis oraz pułkownik Dulksnes. Byłem jednak niezadowolony z siebie, że nie powiedziałem wszystkiego, co wiem generałowi Gustaitisowi. Śniadania tego rodzaju zasadniczo mało nadają się na poważniejsze rozmowy. W gronie atasze wojskowych interesującą postacią jest przede wszystkim niemiecki generał Leutnant Köstring. Rezyduje on stale w Moskwie jako jednocześnie atasze wojskowy przy ambasadzie niemieckiej. Jest to dobrze już starszy pan, na pewno powyżej 60 lat, ale doskonale zakonserwowany, z gładką, wygoloną twarzą, z strwiącym uśmieszkiem na wąskich wargach, bladoniebieskimi oczami, suchy, niewysoki o typowej sylwetce niemieckiego oficera gwardii sprzed roku 1914. Mówi bez najmniejszego akcentu po rosyjsku, gdyż podobno jest urodzony i wychowany w Rosji, gdzieś w orłowskiej guberni. Informowali mnie Litwini, że należy do zdecydowanych zwolenników ścisłego przymierza Niemiec z Rosją według zaleceń polityki Bismarcka. W czasie śniadania w imieniu wszystkich atasze wojskowych wzniósł toast na cześć wojska litewskiego na ręce generała Rasztikisa, przemawiając po rosyjsku nasz dziekan, pułkownik Saarsen. Generał Rasztikis krótko odpowiedział również w języku rosyjskim. W ogóle kwestia językowa na Litwie jest dość skomplikowana. W gruncie rzeczy językiem powszechnie używanym w rozmowach ze mną przez starszych oficerów litewskich jest język rosyjski. To samo obserwuje się między starszą ludnością miejscową litewską. Po polsku, choć ten język starsi Litwini z pewnością znają, nie chcą mówić, a więc pozostaje język rosyjski jako sposób porozumiewania się z cudzoziemcami, a zwłaszcza z Polakami. Bez przesady w kownie językiem dyplomatycznym jest rosyjski. Zauważyłem jednak, że młodzi, względnie młodsi wiekiem oficerowie litewscy, znają niektórzy bardzo dobrze i inne języki obce, jak angielski, francuski i niemiecki. Prasa litewska pełna jest niesmacznych akcentów wileńskich. Sprawa Wilna wymaga jednak zasadniczego rozstrzygnięcia. Albo pójdziemy na ugody z Litwinami w sprawie wileńskiej, to jest zgodzimy się pod pewnymi warunkami na oddanie im Wilna, albo, obawiam się bardzo, stracimy Litwę Bezpowrotnie. Poza tym na Litwie działają w bardzo poważnym stopniu pieniądze angielskie i francuskie i wpływy rosyjskie, te ostatnie z ukrycia. Metody rządzenia Litwą są po prostu fatalne. Kłanianie się Niemcom na każdym kroku istnieją co najmniej trzy fronty polityki zagranicznej – ku zachodnim mocarstwom, ku Niemcom i ku Rosji. Rząd litewski jest zakłamany, ogłupia swój naród – ultranacjonalizmem i samodzielnością, a w praktyce życiowej stosuje zasadę brać wszystko i gdzie się tylko da. 11 września 9 września bieżącego roku odwiedził mnie pułkownik Saarsę, Nataszę Wojskowe Estonii, rezydujący w Rydze. Nie jest on zbyt elokwentny, ale powiedział tyle, że jest po naszej stronie w sprawie stosunków z Litwą. Litwinom miał powiedzieć zapomnijcie o Wilnie i oddajcie Kłajpedy Niemcom. Uważa, że Litwa prowadzi fatalną politykę zagraniczną i wewnętrzną. Przy okazji powtórzył swą rozmowę z generałem Rasztikisem, w której Rasztikis miał się wyrazić – ja jestem optymistą co do stosunków naszych z Polską. Używałem sobie co niej miara w czasie tej rozmowy i wygarnąłem wszystko, co mi leżało na wątrobie, oczywiście z myślą, że będzie to powtórzone komu należy. Wskazałem na prawdziwie litewski upór Litwy i złe nastroje względem Polski podsycany przez szewinistów. Wieczorem był obiad u pułkownikostwa deglawsów, atasze wojskowy Łotwy. Tematem rozmów była oczywiście sytuacja w Czechosłowacji. Poseł czechosłowacki, pan Skalicki, rozwijał z dużym przekonaniem tezę, że Czechosłowacja nie boi się wojny z Niemcami, bo wierzy głęboko w natychmiastową pomoc zbrojną Francji. Poglądy te wygłoszone były publicznie w obecności wszystkich wymienionych powyżej... A w tym i atasze wojskowego Rosji, który się nader pilnie przysłuchiwał wywodom pana Skalickiego, wygłoszonym po francusku. Nie mogłem się powstrzymać od uwagi, że w obecnej sytuacji Francja nie jest zdolna do zbrojnego wystąpienia przeciwko Niemcom. Jednym słowem zakwestionowałem możliwość wystąpienia zaczepnego Francji w obronie Czechosłowacji przed Niemcami. Zbity z tropu pan Skalicki zapytał mnie... Na jakich podstawach opieram swoje twierdzenie o słabości militarnej Francji? Na podstawie ostatniej książki francuskiego generała Altmaiera odpowiedziałem, w której autor kategorycznie stwierdza, że Francja posiada linię obronną Marzinota, ale nie posiada armii zdolnej do podjęcia natychmiastowych działań zaczepnych przeciwko niemieckiej linii Zygfryda. Generał Altmaier przyznaje, że nie jest rzeczą pewną, czy linia obronna Marzinota okaże się dostatecznie silna, aby osłonić mobilizację i koncentrację armii francuskich, które będą się składały ze słabo przygotowanych rezerwistów. Dużo później, po tej rozmowie, bo już w Londynie we wrześniu 1941 roku, pan Skalicki sam mi tę rozmowę przypomniał. 20 września w związku z ostatnimi wypadkami politycznymi w Europie, Czechosłowacja, mamy bardzo złą, oskarżającą nas surowo prasy na Litwie. Ostatnio Polska jest atakowana na dwóch frontach równolegle – naszej polityki w sprawie Czechosłowacji, głównie minister Beck oraz zaniechanej od marca bieżącego roku sprawy Wilna. W kwestii wileńskiej postawa całej prasy litewskiej bez żadnego wyjątku jest bardzo napastliwa. Wydobyta na powierzchnię... Ponownie wszystkie poprzednie argumenty litewskie o niezbitych, nieodpartych prawach do Wilna na czele z umową suwalską z 1920 roku. Litewskie manewry jesienne w 1938 roku W czasie między 13 a 15 września 1938 roku brałem udział w jesiennych manewrach wojska litewskiego. Terenem manewrów był powiat Poniewieski, po obu brzegach rzeki Niewiarzy, na południe od Poniewierza. Sztab litewski przygotował bardzo starannie kwaterę dla atasze wojskowych państw obcych, których zjechało aż dwunastu. Mieszkaliśmy wszyscy razem w niewielkim dworku położonym tuż nad samą Niewiarzą. Pomieszczenia nasze były skromne, o charakterze wybitnie polowym, ale zupełnie wygodne. Rozkoszowałem się zwłaszcza wspaniałym widokiem, jaki otwierał się z dworku stojącego na wyniosłym wzgórzu, na rzekę niewiarze i przylegające łąki i lasy. Jesień zaczynała już barwić liście na żółto w lasach i snuły się wszędzie pasma babiego lata. Rolę gospodarzy objęli oficerowie sztabu z pułkownikiem Dulksnysem na czele. Właścicieli dworku prawie nie widywaliśmy, z wyjątkiem jednego wieczoru, kiedy zaproszono nas na słuchanie ludowych pieśni śpiewanych przy kołowrotku przez zespół młodych dziewcząt. Młode Litwinki, jedna w drugą, chorze, rumiane, zdrowe, sama krew z mlekiem, blondynki, potężnie zbudowane, śpiewały bardzo przyjemnie. Melodie litewskie są smutne, rzewne i trudne do zapamiętania. Jeżeli kwatery nasze były skromne, to wyżywienie dla grona ataszy wojskowych było na manewrach wprost oszałamiające, zarówno pod względem smakowitości, jak i obfitości potraw. Oczywiście byliśmy wszyscy gośćmi generała Rasztykisa i sztabu generalnego. Już od pierwszego radnego śniadania, które jedliśmy o godzinie siódmej, dostawaliśmy cały asortyment tradycyjnych dań i napojów litewskich. Momentem jednak kulminacyjnym był wieczorny obiad, kiedy powracaliśmy z terenu. Na wieczorne posiłki przyjeżdżali zwykle generałowie Rasztikis i Czernius. W gronie atasze wojskowych stale przebywali poza pułkownikiem Dulksnysem, pułkownicy litewscy atasze wojskowi Skuczas w Moskwie, Mieszkałskas w Rydze i Koniec Polskis w Paryżu. Byli oni naszymi przewodnikami. W terenie w czasie całych manewrów litewskich naturalnie wykonywali tylko rozkazy kierownictwa manewrów, dokąd mają nas zawieść, ale nie mogę darować pułkownikowi mieszkałskasowi, że pewnego dnia widzieliśmy wszystko, co może pokazać wieś litewska w piękną słoneczną pogodę wrześniową oprócz wojska litewskiego. A właściwie w tym dniu podobno kawaleria litewska dokonała zagonu na tyły przeciwnika, biorąc do niewoli cały sztab dywizji. Manewry wojska litewskiego nie były w tym roku zbyt interesujące. Brało w nich udział około dwóch dywizji piechoty, brygada kawalerii i jednostki wsparcia, przeważnie zmotoryzowane. Założenie manewrów i teren wybrał sztab generalny, prawdopodobnie generał Rasztikis, w ten sposób, aby i wilk był syty i koza cała, to jest aby nie nadać ćwiczeniom jesiennym jakiejkolwiek myśli operacyjnej, która by mogła wskazać, że armia litewska studiuje praktycznie działania wojenne przeciw komukolwiek z jej sąsiadów, Niemcom, Polsce i Rosji. Sztab litewski wybrnął z tej sytuacji w ten sposób, że ułożył plan ćwiczeń na trzy dni, polegający na obracaniu się wojsk dookoła w idealnym środkowym punkcie Litwy. Między miasteczkami Krakinów a Pogiry, z tym że rzeka Niewiarza była kolejno forsowana lub broniona. Cel manewrów w roku 1938 był więc całkowicie osiągnięty pod względem politycznym. Zresztą przed rozpoczęciem manewrów jeszcze w Kownie szef oddziału drugiego, pułkownik Dulksnes zastrzegł się w obecności wszystkich ataszy wojskowych, że manewry tegoroczne będą w małej skali i bez najmniejszych ambicji, ani też aspiracji operacyjnych. To, co widziałem w czasie manewrów... Uprawniało mnie do stwierdzenia, że pod względem taktycznym piechota litewska umie szybko i wytrwale maszerować na duże odległości, że żołnierz piechoty umie pracować w terenie i rozumie zagadnienia obrony oraz że jest to piechota dobra, uparta, wytrzymała, chociaż może nieco powolna w działaniach zaczepnych. Żołnierz piechoty jest bardzo odporny, silny fizyczny i zdyscyplinowany. Natomiast, podobnie jak w Polsce... Najwyżsi dowódcy nie umieją dowodzić na szczeblach dywizji piechoty, nie mówiąc o wyższych szczeblach operacyjnych. Wszystkie przeciwnatarcia na tych manewrach nie udawały się, były po prostu źle zarządzone. W natarciu piechota litewska nie ma ducha zaczepnego, jest powolna i ospała. Artyleria litewska jest bardzo słaba w sprzęcie, stare działa francuskie 75 mm, ale wyszkolona jest, zdaje się, dobrze. Dobra była obrona przeciwlotnicza za pomocą zmotoryzowanych jednostek artylerii i karabinów maszynowych. Kawalerii litewskiej na tych manewrach prawie nie widziałem. Żołnierze w czasie tych manewrów wykazywali, jak mi się zdawało, brak większego zainteresowania ćwiczeniami. Spełniali swe obowiązki dość apatycznie i obojętnie, bez przejęcia się biegiem walki. Miny ich były bardzo znudzone... Nie było widać twarzy roześmianych od ucha do ucha, jak to nieraz widziałem w Polsce. Ogólnie wydało mi się, że wojsko litewskie, jakkolwiek starannie szkolone i mające bez wątpienia swój własny esprit de corps, nie jest ani operacyjnie, ani taktycznie gotowe do podjęcia walki obronnej, a tym bardziej walki zaczepnej, z żadnym ze swych sąsiadów. Jest to po prostu jeden korpus dostatecznie wyszkolony, ale bez źródeł zaopatrzenia, który mógłby odegrać pewną rolę w ramach sojuszniczej armii. Dużo bardziej interesujące niż przebieg manewrów wojskowych na Litwie były panujące w tym czasie nastroje i zachowanie się przedstawicieli wojskowych różnych państw oraz naszych gospodarzy Litwinów. Manewry odbywały się w chwili, kiedy sytuacja w Europie była w stanie silnego napięcia po mowie kanclerza Adolfa Hitlera w dniu 12 września w której zażądał on oddania sudetów czeskich Niemcom. Wszyscy w Europie rozumieli, że rozstrzygają się losy Czechosłowacji i dominowało pytanie, co nastąpi dalej, czy będzie wojna europejska. W naszym gronie atasze wojskowych podczas manewrów litewskich zarysowały się wyraźnie różne grupy, w zależności od położenia geograficznego w stosunku do Rzeszy Niemieckiej. Zachodnie mocarstwa Europy, Francuz i Anglik, trzymali się nieustannie razem, odbywając ciągłe narady i komunikując się bez przerwy telefonicznie z Rygą. Obaj ci panowie nie pominęli żadnego spotkania ze mną, aby nie spytać, co ja myślę o sytuacji i co zamierza Polska uczynić, gdyby Hitler napadł na Czechosłowację. Przyznam się, że te pytania wprawiały mnie w nie lada kłopot, bo przeczuwałem już zamiary polskie co do Śląska Zolzieńskiego i... Wiedziałem o nieliczeniu się z Czechosłowacją w planie trzeciej Europy. Mówiłem im jednak, że Polska jest sojuszniczką Francji i że wypełni do końca swoje obowiązki, gdyby wybuchła wojna z Niemcami. Niekiedy przyłączał do nich się major Günther, atasze wojskowy Stanów Zjednoczonych, zachowując zresztą wielką powściągliwość w wypowiadaniu swoich poglądów. Najbardziej zaczepnie, buńczucznie i głośno zachowywał się atasze wojskowy Francji, pułkownik No, który publicznie, na cały głos twierdził, że mobilizacja Francji jest już zarządzona, że Francja jest gotowa do zbrojnego wystąpienia w obronie Czechosłowacji i że nie dopuści do powtórzenia się sytuacji z marca 1938 roku, jak to się stało w sprawie Austrii. Wystąpienia pułkownika No były nieco teatralne, ale niewątpliwie szczere. Brytyjski atasze wojskowy, pułkownik Wale wysłuchiwał go spokojnie z prawdziwą angielską flegmą, ćpił przy tym fajkę, ale nie popierał go ani sam się nie angażował w niczym, czasami tylko lekkim kiwnięciem głowy dawał znak, że aprobuje słowa Francuza. Inną grupą, najliczniejszą w naszym gronie, byli neutralni. Należeli do niej wszyscy przedstawiciele państw bałtyckich, a więc estończyk, lotysz i litwini, poza tym finlandczyk, Szwed i jako kibic japończyk. Neutralni i litwini, nasi gospodarze, spędzali całe dnie nawet, będąc na punktach obserwacyjnych manewrów, na zaciętych, przewlekłych dyskusjach na temat, czy pokój Europy może być jeszcze uratowany i jak. Różne były zdania pod tym względem, ale nie słyszałem nigdy, by ci neutralni skłaniali się do wspólnego zbrojnego wystąpienia razem z innymi państwami przeciwko Rzeszy w razie agresji z jej strony. Niemiecki atasze wojskowy generał Köstring wygłosił publicznie w obecności wszystkich obecnych wtedy atasze wojskowych w tej liczbie i majora Korotkich bardzo ciekawą opinię o Armii Czerwonej, a mianowicie powiedział, co następuje – Armia Czerwona przypomina obecnie siłacza wielkoluda, któremu nagle odcięto głowę. Cudem jakimś ten olbrzym nadal żyje. Jest on zdolny do wykonania potężnego uderzenia, ale tylko prosto przed siebie, bo do żadnych bardziej skomplikowanych poruszeń absolutnie nie jest zdolny. W roku 1937 odbył się w Rosji proces sądowy marszałka Tuchaczewskiego i wielu innych generałów rosyjskich, tak zwana czystka. Słowa użyte przez generała Köstringa o Armii Czerwonej dotyczyły oczywiście tych procesów i egzekucji wyższych dowódców. W czasie manewrów Litwini umieścili majora Korotkich i mnie razem w jednym pokoju w niewielkim saloniku dworku nad Niewiarzą. Mieszkaliśmy tam wspólnie przez trzy noce, bo całe dnie spędzaliśmy w terenie. Major Korotkich okazał się bardzo przyjemnym kompanem i interesującym partnerem rozmów wieczornych, a nawet często i nocnych. W rozmowach naszych unikaliśmy starannie tematów drażliwych. Nie padło między nami ani jedno słowo o różnicy ustrojowej naszych państw, ani o przeszłości historycznej, a rozmowy obracały się wyłącznie wokoło zagadnień wojskowych i wojskowo-politycznych. Razu pewnego zaszło odstępstwo od tej zasady. Po wymianie wzajemnych poglądów zgodziliśmy się, że należałoby uczynić wszystko, co jest jeszcze możliwe, aby powstrzymać Hitlera od zajęcia Czechosłowacja w następstwie tego, od rozpętania wojny europejskiej, a być może i światowej. Major Korotkich, stosunkowo młody człowiek, lat około 36, zachowywał się wzorowo jako mój szlafkamrat, a w rozmowach zdradzał dużą inteligencję, znajomość problemów europejskich i duże oczytanie. Fizycznie reprezentuje typ mieszany, wielkorusa z Ukraińcem, a sądząc z nazwiska, można go przyjąć za Sybiraka. 16 września powróciliśmy do Kowna. Nie było żadnej defilady po manewrach. Nadzieje moje, że zastanę w poselstwie jakieś informacje ze sztabu głównego z Warszawy o położeniu w związku z Czechosłowacją nie sprawdziły się, niczego nie otrzymałem. Minister Harvat. Również oczekuje na wiadomości. Dotąd bezskutecznie. 28 września Wydarzenia, o których mówili w instrukcjach dla mnie w Warszawie, moi przełożeni w Sztabie Głównym i w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, nastąpiły, jak się wydaje, znacznie wcześniej niż się tego wówczas spodziewano. Prewencyjną kampanię rozpoczął Hitler. Zażądał on oddania Rzeszy wszystkich czeskich ziem zamieszkanych w większości przez Niemców. Po stronie Niemiec stanęły w tej sprawie Włochy, Polska i Węgry. Zarządzały od Czechosłowacji zwrotu swoich dotychczas spornych ziem, opowiadając się tym samym po stronie Niemiec. Misja Lorda Ronsimana, trwająca już od czerwca bieżącego roku, nie dała oczekiwanych wyników, bo wszystkie projekty zmierzające do załatwienia sporu czeskie i francuskie o angielskie Hitler odrzucił. Ale stanowisko Francji i Anglii w sprawie Czechosłowacji jest co najmniej niejasne. Z Warszawy otrzymujemy w Kownie, i to wyłącznie z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, bardzo skąpe wiadomości.